Tak, prawie ćwierć wieku temu wyszła książka, która stała się bestsellerem Po przeczytaniu jej pomyślałem sobie, no tego się zaczęło Od pozwolenia na śmierć Na śmierć nienaturalną Autorzy tej książki to Peter Singer i Dean Wells Tytuł Dzieci z probówki, etyka i praktyka sztucznej prokreacji. Punktem wyjściowym tej historii jest dzień 25 lipca 1978 roku, kiedy to w angielskim szpitalu Cairnshaw Cottage w Oldham przyszła na świat Louise Brown, poczęta in vitro, czyli według popularnego określenia w probówce. W taki oto sposób przybrały żywy kształt zagadnienia moralne związane z laboratoryjną praktyką sztucznej prokreacji. Zostały one w sposób specyficzny omówione w książce, której tytuł oryginalny brzmi bardziej sensacyjnie niż polski, a mianowicie The Reproduction Revolution – New Ways of Making Babies. Rewolucja rozrodcza nowe sposoby robienia dzieci. Pozycja ta stała się, jak powiedziałem, ówczesnym bestsellerem, światowym bestsellerem. Jeśli ktoś uważa, iż zapłodnienie in vitro jest całkowicie zgodne z naturą, nie przeczy medycznej zasadzie primum non nocere, nie zagraża instytucji małżeństwa, że niepłodność jest chorobą, którą za wszelką cenę trzeba leczyć, że embryon ludzki może być przedmiotem szkodliwych dlań badań laboratoryjnych oraz, że ulepszanie natury człowieka należy powierzyć badaczom, znawcom inżynierii genetycznej, przeczyta książkę australijskich autorów jednym tchem, z zachwytem konstatując, iż nauka czyni cuda i dzięki niej świat już niedługo będzie wspaniały. Czytelnik, który nie podda się bez reszty, Atrakcyjnie napisanemu tekstowi, zastanowić się nad obliczem mentalnym i moralnym oraz sposobem rozumowania filozofa Petera Singera i deputowanego do parlamentu Dina Wellsa. <śmiech> Przyjmując kanon racjonalistycznego wywodu, autorzy pracy objaśniają korzyści płynące z postępu biotechnologicznego, z naukowych zdobyczy w tej dziedzinie, jak to zostało ujęte techniki rozrodu ludzkiego. Przy czym fakt, że po zapłodnieniu in vitro i umieszczeniu embrionu w macicy podczas kolejnych prób i doświadczeń ciąża nieraz musiała zostać przerwana bądź nie utrzymała się, zaliczony został w poczet poniesionych w trakcie niewinnego eksperymentowania na ludziach i wszystko jest w całkowitym porządku, bowiem, jak czytamy, nie istnieje żadne zobowiązanie moralne do utrzymania embrionu przy życiu. Większego niepokoju nie powinny też wzbudzać takie udogodnienia jak macierzyństwo zastępcze, ektogeneza, hodowanie płodu poza organizmem kobiety, traktowanie sztucznie spreparowanych embrionów jako źródła tkanek i organów przeszczepianych ludziom dorosłym. Zachwycić się też wypada perspektywami stwarzanymi przez inżynierię genetyczną, dzięki której rodzice decydowaliby o konstytucji genetycznej potomstwa. Trzeba tylko, aby jakaś komisja społeczno-naukowa mocą swych decyzji wydawała zezwolenia na te zabiegi, ewentualnie przychylając się do próśb o zwiększenie współczynnika inteligencji mającej przyjść na świat pociechy lub o odpowiedni przydział cech jej charakteru. W ogóle Singer i Wells mają wielkie zaufanie do mechanizmów regulujących życie społeczne i jednostkowe w tak zwanych krajach cywilizowanych, Wyrażając m.in. przekonanie, iż prawa rynku, swoboda zawierania umów, sprawność organizacyjna i instytucje demokratyczne wyeliminują wszelkie negatywne zjawiska związane ze sztuczną prokreacją. Wystarczy przecież założyć Krajowe Biuro Macierzyństwa Zastępczego, a będzie ono czuwać nad kryteriami zawierania kontraktów o urodzenie dziecka. Przy jeśli liczba kandydatek na matki zastępcze przewyższałaby popyt, biuro mogłoby złagodzić zasady, dopuszczając do zawierania umów oprócz niewiast niepłodnych również kobiety obawiające się, iż ciąża przeszkodzi im w karierze zawodowej, spowoduje utratę urody lub wywoła niedogodności fizyczne wynikające z tego stanu. Funkcjonowanie owych biur, komisji i komitetów powinno zostać wsparte przez honorowe lub zawodowe dawstwo gamet wzorowane na honorowym lub odpłatnym krwiodawstwie. Ani użycie nasienia dawcy, ani użycie jaja dawczyni nie stwarza poważniejszych problemów etycznych, gdyż pod tym względem są to zabiegi podobne. Konstatują zmyślnie autorzy. Radosna i dziarska pewność siebie wyłania się z kart tej pracy. Nie budzi zastrzeżeń moralnych, oto najczęściej spotykane sformułowanie wzmacniane stwierdzeniami dotyczącymi przeciwstawnych opinii bądź wątpliwości, oczywiście obalonych ostatecznie w toku wykładu. Swoisty, wysoce cywilizowany i racjonalistyczny infantylizm Każe autorom zupełnie poważnie dowodzić nieopłacalności niegodnego wykorzystywania postępu biotechnologicznego w systemach totalitarnych. Dodajmy do tego panoptikum mentalnych i rozumowych niesamowitości, na przykład przytoczoną w pracy opinii jednej z amerykańskich emancypantek, popierającą badania nad ektogenezą, które w efekcie powinny przynieść wyzwolenie kobiety z tyranii jej biologii rozrodczy. Tak więc wiedza i rozsądek i wolność jednostki przemawiają za sztucznymi metodami mnożenia naszych bliźni. Trudno orzec, jakie cechy mentalne i emocjonalne decydują o traktowaniu powstawania ludzkiego życia w kategoriach, w kategoriach technik laboratoryjnych. Opinie zaprezentowane w tej książce są społecznym i informacyjnym faktem, a badania i eksperymenty medyczne stanowią jaskrawą rzeczywistość. Pytanie o rozróżnienie między wolnością a dowolnością kształtowania człowieczej kondycji wymaga rychłej odpowiedzi.